Odcinek 5. Festiwal fantastyki Falcon 2015. Zapowiedź zatytułowana The Prophecy, a osadzona w świecie Eve Online, to główny temat wystąpienia doktora habilitowanego Pawła Frelika, w którym opowiadał o transformacjach współczesnej fantastyki. Dzień dobry, witam wszystkich. Przepraszam za komplikacje, nie z mojej winy. Nie wyglądam jak Aneta Jadowska, tak jak wyglądałem tam. Ale mogę Anety Jadowskiej książki pisać oczywiście. Ej, Dzisiaj e, chciałbym powiedzieć parę rzeczy na temat transformacji współczesnej fantastyki. I we prophecy, prawdopodobnie mało osób wie, co to jest we prophecy, albo tych we prophecies. Jest tam tyle dużo, że za chwilę sobie obejrzymy, to jest 4,5 minuty dosłownie, bo będę się bardzo opierał na tym tekście, na krótkim filmie, w filmie krótkometrażowym. Natomiast zanim przejdziemy do tej prophecy, e, jak większość osób pewnie myśli sobie o fantastyce, czy też science fiction, tak naprawdę w tytule jest fantastyka, ale przykładem będzie science fiction, chociaż niektóre z rzeczy pewnie dałoby się odnieść do i fantasy, i może trochę horroru, ale zostawimy przy science fiction. Jak, jak e, myślimy o science fiction i tym, co wiele osób nazywa dobrą science fiction, czy tą wartościową, czy taką, co to można się na zewnątrz pochwalić, i nie wstyd jest, e, no to pewnie na, mamy na myśli, czy też mamy w głowie tego rodzaju teksty, prawda? czy to jakieś e, klasyki literackie, tak jak Dune, to jest oczywisty przykład, czy filmowe, Blade Runner oczywiście na dole, czy nawet telewizyjne, szczególnie te wielosezonowe, które e, mogły rozwinąć e, swoje trajektorie, tak jak Battlestar Galactica. I to, za co e, większość fanów science fiction, zarówno wewnątrz tzw. kręgów, ale może też troszkę na zewnątrz, ceni tego rodzaju teksty, e, e, to są pewnie takie rzeczy jak złożoność narracyjna, prawda? Czyli nie są to historie proste i takie łatwe do zrozumienia, które, których wymowy nie da się opowiedzieć w paru zdaniach. To, że bohaterowie są psychologicznie skomplikowani, zachowują się w jakichś tam momentach w sposób nieoczekiwany i ciekawy. A to, że w ramach każdego ze swoich mediów są to teksty, dobrze zrobione, czyli czy to literacko, czy filmowo, w jakiś sposób wyrafinowane, korzystające z całego jak gdyby, zakresu trików itd. i tak dalej. I pod tym względem oczywiście, wbrew temu, co wiele osób chciałby e, myśleć, e, tutaj science fiction czy fantastyka w tym swoim uwielbieniu czy umiłowaniu pewnych cech takich tekstów nie, nie odbiega specjalnie od zupełnego mainstreamu a produkcji kulturowej. I, e, I na pewno, tak jak to już tego nie tłumaczyłem, ale zaraz szybko powiem, tak jak to James Elkins, historyk sztuki w jednej ze swoich książek ponad 10 lat temu określił, że w ogóle współczesna humanistyka zarówno jeżeli chodzi o produkcję kulturową, ale również jeżeli chodzi o krytykę, uwielbia tego rodzaju rzeczy, to jest ta piękna lista rzeczy, które są jakieś hybrydowe, pomieszane, nieczyste, marginalne, zdezorientowane, takie kreol, czyli też mieszane, inne słowo, transkulturowe, pograniczne, prawda, Generalnie rzecz biorąc, takie, które są niedwuznaczne, znaczy dwuznaczne, czy też niejednoznaczne i w jakiś sposób skomplikowane, dlatego że te cechy dają nam jak gdyby, wejście do dyskusji i sprawiają, że możemy się na temat, jeżeli mamy jakikolwiek rodzaj takiego pomieszania czy dwuznaczności, możemy się na ten temat, tych, na temat tych tekstów kłócić i spierać, co one naprawdę mówią, jak znaczą itd. itd. Czyli tutaj, jak gdyby science fiction e, jest absolutnie w głównym nurcie a, a, kulturowymi i za to samo ceni się i Hemingwaya, i, i nie wiem, co teraz takiego popularnego, mainstreamowego, współczesnego jest, jak i, jak i science fiction, pewnie też w jakimś tam stopniu fantasy. Ale, jest zawsze ale, dlatego że jeżeli popatrzymy na współczesną science fiction, tylko jakiś tam procent, ja tutaj nie będę, e, nie pokuszę się o określenie tego procenta, ale tylko jakiś procent produkcji w różnych mediach, którą nazywamy SF, a spełnia te warunki, czyli ta pograniczność, to pomieszanie, ta nieczystość, ta dwuznaczność. Dlatego, że bardzo duży procent, ponownie, czy ten duży to jest 47%, czy to jest 63%, czy to jest 71%, jak gdyby tutaj nie będę obstawał, no bardzo duża część współczesnej science fiction i tego, co w ogóle w naszej kulturze nazywamy science fiction, czy też fantastyką naukową, jest bardzo incydentalna, czyli taka troszeczkę drugoplanowa i mniej ważna. Jest bardzo efemeryczna, czyli pojawia się i znika w przeciągu pół roku, znika oczywiście z radaru naszej uwagi. Jest bardzo fragmentaryczna, czyli niekoniecznie tworzy jakieś zamknięte wielkie opowieści i ma pod całym szeregiem względów, taki bardzo krótki e, okres przydatności do spożycia. Krótko mówiąc, po pół roku czy po roku a większość osób, która nawet się interesuje science fiction, tych tekstów nie pamięta i oczywiście można je sobie wygooglać, tylko trzeba pamiętać, co wygooglać. I oczywiście no, można by się spodziewać, że w przypadku tego rodzaju tekstów e, te nasze kryteria oceny i te nasze E, e, aspekty tekstów, w których poszukujemy jakości i tej dobrości, nie do, końca, nie do końca będą działać. I dotyczy to oczywiście całego szeregu e, mediów science fiction, prawda? różnego rodzaju gier niezależnych, nie tych wielkich, które rzeczywiście zostają na radarze uwagi przez dłuższy czas, ale różnego rodzaju gier, typu Constant C. Ile osób w tej, w tej sali słyszało o grze Constant C? Okej, okay, super, właśnie na to liczyłem. Różnego rodzaju cyberteksty, w tym przypadku ten LA Flood, który się opiera na Google Maps i opowiada historię przyszłego Los Angeles, które zostało zalane. Prawda? I operując po, chodząc po Google Maps możemy odczytywać takie po, po, poszatkowane, rozerwane historie osób, które przeżyły tą, tą powódź. Czy znaczy jakiekolwiek rodzaju grafika cyfrowa, zarówno. Wymyślona od początku, jak i ta opierająca się na których dużych franczyzach, która na przykład no, setki tysięcy, jeżeli nie milionów tego rodzaju tekstów na, na serwisach typu Dniant, czy filmy krume, krótkometrażowe, które, które w tej chwili rocznie, produkcja w tej chwili rocznie idzie w setki, prawdopodobnie większość osób nie byłaby w stanie wymienić więcej niż trzech tytułów w krótkometrażu science-fiction, czy różnego rodzaju wideoklipy, które zazwyczaj są postrzegane jako taki sługa muzyki, natomiast w rzeczywistości oczywiście często muzyka przeszkadza w oglądaniu tych krótkich filmików, czy seriale sieciowe, czyli te, które od początku istnieją, nie mylić, z serialami znalezionymi w sieci, bo to jest co innego. Seriale sieciowe, które często ciągną się przez całe sezony i nie są tu koniecznie, ale też prawdopodobnie fruwają pod radarem większości większości fanów. A, czyli tego, tego ta incydentalność, ta efemeryczność, ta fragmentaryczność dotyczy bardzo różnych mediów literatury, prawdopodobnie w najmniejszym stopniu i może filmu, szczególnie tego dużego, ale ilość tekstów w tych mediach i jeszcze pewnie paru innych, de facto przewyższa ilość powieści czy tych a, dużych filmów. I e, Chciałbym dzisiaj gdyby, powiedzieć parę słów, jakie one są i co one oznaczają tego rodzaju teksty dla tego, jak rozumiemy science fiction, jak definiujemy science fiction i, i w ogóle jak ona funkcjonuje w naszej kulturze. I Przykładem tutaj dla mnie będzie krótkometrażowy film The Prophecy, a, który, tak jak wspominałem, niewiele osób słyszało i czy widziało, i który chciałbym, dosłownie 4,5 minuty, żebyśmy sobie teraz zobaczyli. Nie wiem, jak będzie z głośnikami, Wygląda ładnie. I teraz chciałbym zaproponować, że Prophecy pod bardzo wieloma względami jest uosobieniem jest doskonałym przykładem tego, jaka jest duża część współczesnej science fiction, czy też w ogóle fantastyki, jeżeli chodzi o, o konstrukcję. Oczywiście samo, samo The Prophecy powiązane jest, jak się można było pod koniec zorientować, z grą online Eve, online massively multiplayer rpg science fiction jednym z niewielu, stricte gier tego typu o charakterze science fiction. A Sama Eve Online posiada bardzo mieszaną reputację. Ci, którzy w nią grają, uwielbiają ją, natomiast ze względu na swoją trudność jest to prawdopodobnie jedna z najtrudniejszych gier w ogóle. Kiedykolwiek wymyślonych sprawia, że 50% osób, które zaczyna w nią grać 50% porzucają ją w przeciągu pierwszego miesiąca i nie jest to tylko wynik tego, że trzeba płacić, nie wiem, jakiś miesięczny, miesięczny abonament, który nie przekracza standardu dla gier tego typu, czyli jakieś World of Warcraft i, i, i tego typu. Sama, sama ilość graczy i w online w porównaniu do innych gier tego rodzaju nie jest jakaś specjalnie imponująca, to jest około mniej więcej w zasadzie przez ostatnie 10 lat Produktuowało około pół miliona osób, co oczywiście w porównaniu, do, w porównaniu do World of Warcraft, który kiedyś miał, zdaje się, kilkanaście, w tej chwili chyba mocno spadł do jakichś 8 czy 7 milionów i pół. subskrypcji. złam? 5,5. 5,5, czyli 5, jeszcze czy niżej. To oczywiście pół miliona nie jest 5. dużo, natomiast, tak jak mówię, 50% osób, które zaczyna pierwszy miesiąc jest za darmo, więc można, gdyby. E, rezygnuje ze względu na tą trudność i ilość aspektów tej gry, którą e, trzeba, e, które trzeba koordynować. I to właśnie do uniwersum tej gry, a The Prophecy jest e, przywiązane i z nim e, związane. Natomiast, jak wspomniałem, jest ona a typowym przykładem e, tej nowej science fiction, nie jest przypadkiem również, że bardzo znacząca część, jeżeli nie wszystkie z tego rodzaju tekstów i tych, tych pomniejszych mediów, które wcześniej pokazałem, są mediami cyfrowymi. I to, jak one wyglądają, i to, co robią z opowieściami, to, co robią z gatunkiem, w jakimś stopniu jest wynikiem nie tylko nie wiem, pokoleniowej zmiany, czy innego spojrzenia na science fiction, ale również tego, na co pozwala bądź nie pozwala e, technika cyfrowa, szczególnie jeżeli produkujemy e, przy, przy pomocy teksty kultury. I teraz jest pięć jest, jest pięć, a, aspektów, czy też cech samej, e, samej samego filmiku Wyprofesy. Które moim zdaniem e, można odnieść również do całego szeregu, do 90% tych e, cyfrowych e, tekstów, tych pomniejszych mediów e, science fiction. Pierwszym z, nim, pierwszy z nich jest e, coś, co nazwałem formą, efemeryczną formą. I, a, sam a, Profesy reklamowany był jako fanfest trailer. E, firma CCP, która jest producentem. I w Online, co roku na wiosnę organizuje w Islandii, to jest firma islandzka ze znaczącymi udziałami chińskimi. Organizuje na Islandii, w Reykjaviku, duży festiwal dla fanów tej gry, z którego rzeczywiście zjeżdżają się fani z całego świata. I od paru lat, w tej chwili że to był już piąty rok, firma produkuje również ten taki fanfest trailer. Tak naprawdę nie jest to żaden trailer, bo w tym sensie, w jakim rozumiemy to słowo, powinien zapowiadać jakiś nowy produkt. W rzeczywistości we Profesy z zeszłego roku, czy też dwóch, prawie lat temu, w tym momencie nie reklamowała nic poza ogólną marką. Przypominała o istnieniu o istnieniu poszczególnych produktów, czyli to jest Eve Online, a jest Dust 514, to jest gra w tej chwili shooter na konsolę. I jeszcze co ciekawe, nieistniejący wtedy i nieistniejący do dzisiaj we Valkyrie, czyli e, e, taka strzelanka czy też zabijanka, tylko że umieszczona w kosmosie. E, natomiast z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na ilość odsłon i popularność tego klipu, e, na samym YouTubie, oczywiście sam, sam filmik pojawił się też w paru innych miejscach, na samym YouTube do jakiegoś miesiąca temu miał ponad 650 tysięcy odsłon. Biorąc pod uwagę, że ilość zarejestrowanych graczy w całym i w online jest około pół miliona, no, na pewno jest to tekst, na pewno jest to filmik, który jest e, jak gdyby oglądany nie tylko przez graczy, ale też prawdopodobnie przez szereg osób e, poza tym. Natomiast jako, jako gatunek medialny, ten taki fałszywy, ten taki fo trailer oczywiście jest wyjątkowo efemeryczny, prawdopodobnie w tej chwili przez to, że został wieszony razem z tym festiwalem dwa lata temu, czyli to był, zdaje się, wczesny kwiecień 2014. W tej chwili, jak gdyby wśród tych e, kazylionów tekstów, które piszą na YouTube, odwiedzane jest tylko przez osoby, które zostaną e, bezpośrednio do niego skierowane albo przez jakichś takich hardkorowych pan, fanów e, samej gry, samego świata. I oczywiście w tym samym, ta, ta efemeryczność gatunku, czy też efemeryczność formy nie jest, nie jest tutaj wyjątkiem, nie jest to a, nic, co CCP, producenci gry wymyślili. Mamy cały szereg a, innych przykładów tego rodzaju efemerycznych tekstów, które gdzieś tam na pograniczu świata science fiction istnieją. Innym przykładem może być Ghost Runner, czyli też taki fikcyjny trailer, do filmu łączącego Ghost in the Shell i Blade Runnera, przepięknie zrobiony, bardzo dobry, który można obejrzeć i na Vimeo, i na, na YouTubie, natomiast oczywiście nikt nie miał nawet reklamować. Czy cały szereg, pozostając w tematyce Blade Runnera, cały szereg grafik cyfrowych, tutaj zresztą stworzona przez Polaka na Diviantarcie Blade Runner Paris, prawda, który no, w jakiś sposób jest taką wariacją na temat Blade Runner, pamiętamy, dzieje się w Los Angeles, jak mógłby, może, wyglądał. Paryż w tym wszechświecie opowieści, ale w żaden inny sposób nie łączy się specjalnie czy to z filmem, czy to z książkami, czy z komiksami e, e, samego uniwersum e, Blade Runnera. czyli efemeryczne formy, które istnieją w dużych ilościach, ale specjalnie poza może krótkim okresem, kiedy są, e, kiedy się ukazują i e, różnego rodzaju blogi, czy publikacje o nich piszą, później bardzo szybko znikają e, z radaru naszej naszej uwagi. Drugim, e, drugim aspektem tego rodzaju tekstów, i na pewno wy jest ich e, audiowizualność. I to, że oczywiście są one bardzo, bardzo spektakularne, jeżeli chodzi o swoją audiowizualność. Prawdopodobnie tutaj wizualność bardziej niż, niż audio, chociaż brzmi ten klip lepiej niż, niż te głośniczki nam pozwoliły. I w zasadzie cały, albo prawie cały 4,5-minutowy tekst to jest taki. Piękny cukierek dla oczu, prawda? gdzie oczywiście wysokiej rozdzielczości cyfrowo wygenerowana grafika pokazuje nam różnego rodzaju krajobrazy kosmosu. Czasami nawet specjalnie nie wiemy, co widzimy, tak jak chociażby w tym, chyba miałem pointera, albo nie. Tak, tak jak w tym, otwierając jednym z otwierających szotów na początku, gdzie coś. Przed twarzą gwiazdy, bardzo blisko się przesuwa, czy to jest ta, nie wiem, jakiś zaczątek tej, tej, tej bramy, którą konstruują heretycy, o których tam chwilę później się mówi, no nie wiemy, ale wygląda to na pewno niesamowicie, szczególnie kiedy tam prawda, te wybuchy atomowe na powierzchni gwiazdy drgają i to i cały obraz. Plus oczywiście standardowe w jakimś tam stopniu zabiegi przy produkcjach cyfrowych, czyli różnego rodzaju. Takie nakładki, a, a interfejsów, prawda, napisy, które pojawiają się jeszcze z tym takim a oczywiście e, nie mającym żadnego znaczenia dźwiękiem wyświetlanych liter, tak jak się w latach 60. czy 70. to tak zwane No ale wygląda oczywiście, wygląda ten filmik i bardzo wiele tego rodzaju tekstów niesamowicie, to jest taki cukierek dla oczu. no nas dzieje się to oczywiście kosztem czegoś. I, to, co, kiedy zwracamy uwagę na tą audiowizualność, na pewno wchodzi ona bardzo często, w tym przypadku również w konflikt z tym, co opowiadamy narracją. Science fiction zawsze jako gatunek pyszniła się też była dumna z tego, że opowiada złożone historie o problemach, o których żadna inna literatura czy żadne inne gatunki nie nie pisały albo nie podejmowały. Natomiast to, co już zostało zauważone parę ładnych dekad temu, w przypadku filmu hollywoodzkiego filmu science fiction, bardzo często ta narracja, ta opowieść, ta skomplikowana, nieoczywista, nietrywialna opowieść wchodzi w konflikt z, z obrazem. I Już w kinie hollywoodzkim w sposób oczywisty, wiadomo, w jaki sposób przyciągnąć ludzi do kin, szczególnie teraz, kiedy każdy może sobie obejrzeć Prawda, filmy, no, pokazać dużo, prawda? bogato, żeby było na tym, prawda? I oczywiście jest tam aspekt dźwięku, ale przede wszystkim ta wizualność, która nas oszałamia, ostatnio oczywiście 3D, które jakoś tam jeszcze daje coś, czego w sumie de facto w domu nie za bardzo możemy, nie za bardzo możemy mieć. Natomiast pokazywanie tych pięknych obrazów oznacza, że niejako uwaga. Staje trochę nie tylko odwrócona od tej skomplikowanej, złożonej opowieści, ale często trzeba to skomplikowanie poświęcić po to, żeby mieć dłuższe sekwencje efektów specjalnych, które wszyscy uwielbiają. Ale to prowadzi oczywiście w samym kinie hollywoodzkim, który przecież ma bardzo długie doświadczenie w robieniu, czy w negocjowaniu tych dwóch parametrów, no, do konfliktów dotyczących takich filmów, prawda? No, jakiegokolwiek dużego blockbustera, czy to Prometeusza, bo żadne moje wystąpienie nie jest kompletne bez wspomnienia Prometeusza, czy, czy ostatnio, chociażby w zeszłym roku, Interstellar, gdzie prawda, wszyscy mówią, no ładnie wygląda, ale... i zaczyna się narzekanie na to, jaka tam opowieść, nie trzyma się kupy albo jak prawda, bohaterowie. Czyli jest to ten konflikt, bardzo wiele tych tekstów cyfrowych, tych efemerycznych tekstów yy, bardziej stawia na audiowizualność, co wcale nie oznacza absencji czy też nieobecności opowieści. One tam są, ale one na pewno są uproszczone, bardzo fragmentaryczne. Trzeci, a, a, trzecia cecha a, The Prophecy, która też mo, spokojnie można odnieść do, do tych wielu innych tekstów, to coś, co nazywam luźną spójnością narracyjną. I oczywiście, o czym już wspomniałem pod koniec poprzedniego punktu. I oczywiście, no, tu jest historia. Tu jest historia, i tak mniej więcej, nawet jeżeli ktoś nie ma żadnego doświadczenia albo nie wie niczego o Eve Online, yy, no, jest odkrycie jakiejś tam bramy, która pozwala. Tego nie dowiadujemy się z samego tekstu, ale rzekomo powrócić do Ziemi. Sam wszechświat gry jest bardzo daleko od Ziemi, potomkowie nasi szukają gdyby, powrotu do Ziemi, albo nie jest mobilizacja floty, bo nie można prawda, pozwolić heretykom na skonstruowanie tej gry. Jest tam bitwa, czyli niby jest to jakaś taka nawet w przybliżeniu linearność, ale sama opowieść jest tak poszatkowana, te wyświetlające się na ekranie hasła, czy też lokacje. Specjalnie nam niewiele mówią, niewiele nawet muszą mówić takim bardziej casualowym graczom vivo online. A, więc na pewno na pewno coś tu się dzieje, natomiast sama opowieść, sama narracja nie ma nas wciągnąć i to nie ona nas trzyma przy samym, przy samym, przy samym filmiku. i, i to samo dzieje się w całym szeregu tych innych tekstów cyfrowych, chociażby na przykład w bardzo wielu grach science fiction, grach wideo science fiction, które mają swoje opowieści. Nawet Dum miał jakąś swoją opowieść, no ale no, ani wtedy, ani w tej chwili nie jest to, nie jest to coś, co mogłoby się w jakichś, też niekoniecznie miałoby się porównywać do powieści, które znajdujemy w filmach w serialach telewizyjnych, a już na pewno w powieściach. I nawet w tych takich najbardziej wychwalanych cyfrowych przykładach, czyli na przykład graff science fiction typu, nie wiem, Fallout, za chwilę czwórka wychodzi, prawda? I no, no na pewno jest to skomplikowana opowieść jakoś tam, no, ale cały czas nie jesteśmy, nie jesteśmy w okolicach tego, co mogą i co robią powieści czy, czy cały szereg filmów. Czwarta, czwarta cecha to coś, co nazywam transmedialność. czyli oczywiście transmedialność, fakt istnienia w jakimś większym łańcuchu, w jakiejś większej sieci tekstów. Słowa tekst oczywiście używam w znaczeniu kulturoznawczym, czyli i piosenka jest tekstem, i wideoklip jest tekstem, i film jest tekstem. Czyli istnieje transmedialność, istnieje w jakiejś tam gałęzi sieci innych tekstów, bardzo często w innych mediach i fakt, że bardzo często zrozumienie tego, co się dzieje w jednym z nich wymaga znajomości pozostałych. Kiedyś oczywiście tak nie było, bardzo często teksty w innych mediach, czyli na przykład film oparty na powieści, były jedynie adaptacjami, w dużej części powtarzały zazwyczaj w sposób zubożony prawda, to, co się działo w powieści. W tekstach transmedialnych, Historia, jakieś tam okruchy historii roz, przez, roz, e, rozrzucone są po różnego rodzaju, prawda? Część w komiksie, część w filmie, część e, w jakiejś nowelizacji, tak jak w przypadku na przykład było e, Matrixa, prawda? I duża część niezrozumienia drugiej i trzeciej części Matrixa wynikała z tego, że wiele z tych dziur i tych pytań były odpowiedziane w trzech grach, w komiksach i a, w krótkometrażowych animowanych filmach Animatrix. Natomiast większość widzów a, która chodziła do kina, nawet na filmy science fiction specjalnie, na przykład nie, nie grała e, w gry albo nie czytała, da, nie czytała komiksów. I, i, I sam The Professor oczywiście też jest częścią e, takiego transmedialnego wszechświata. Sama nazwa w ogóle, sam tytuł The Prophesy odnosi się z jednej strony oczywiście do tej przepowiedni, że ktoś kiedyś skonstruuje bramę, która pozwoli nam wrócić do Ziemi. E, natomiast sama The Professor to jest w ramach Grey Eve Online, to jest również nazwa. Tego konkretnego modelu statku, który pojawia się par razy, ale szczególnie pod koniec, kiedy, kiedy ten na puls elektromagnetyczny jest e, uruchomiony. A, czyli jest jakaś taka gra, która. Nie, no już mówiłem o 400 minut. Dzięki wszystko. E, e, czyli jest jakaś tam gra, która przypad, w przypadku, jeżeli chodzi o identyfikację statku, polega na znajomości e, samego wszechświata. Gry. tych tych rzeczy jest więcej a na początku pojawia się nam informacja że jest prawda Dracker Alliance Command Dracker Alliance na dzień dzisiejszy cały czas nie istnieje we wszechświecie i w online, czyli jest to coś wymyślonego, to jest ta drobna kontrybucja a, tego krótkometrażu. No a z drugiej strony, kiedy widzimy, kiedy podchodzą różni ci piloci prawda, na odprawę tego, prawda, musimy bronić naszej bramy, a ci, a ci piloci rzeczywiście reprezentują, szczególnie jeżeli chodzi o wygląd różnego rodzaju frakcje istniejące we, w, w świecie a, i w online i, i Dust 514. A w kluczowym momencie bitwy pojawia się ten taki olbrzymi wychodzący z nadprzestrzeni, ten taki tak zwany Tytan, który prawdopodobnie bardzo wielu osobom, oprócz tego, że jeżeli nie znamy gry, wygląda fajnie i tam strzela tą energią, prawda, jest duża rozpierducha, natomiast dla osób, które, które w grę grają albo się chociaż trochę orientują, oczywiście ten... Nie, no. Ten tytan przywodzi na myśl chociażby tą tak zwaną wielką bitwę, niezbyt epicko nazwaną BR5RB. Z początku 2014 wielkiej bitwy pomiędzy kilkoma frakcjami wewnątrz gry i w online, w wyniku której 75 takich statków zostało straconych co na... Rzeczywiste pieniądze przekłada się na około 300 no tysięcy nie nie, dolarów. To nie jest jak gdyby taka suma malutka. i W ramach Wszechświata i w online, ta bitwa e, czasami nazywana również rzezią, bloodbath, BR5RP, e, jest jak gdyby częścią już tego folkloru i historii a samej opowieści. Czyli a, a na pewno we profesji odnosi się i w paru jeszcze innych miejscach do tego Wszechświata, aczkolwiek ponownie zrozumienie przynajmniej w przybliżeniu tego, co się dzieje, nie, nie, niekoniecznie zależy od, yy, od znajomości gry. A, I jako ostatnia cecha, która też absolutnie dotyczy wielu innych tych nowych tekstów cyfrowych, tych współczesnych SF, to jest coś, co nazywam nowym modelem autorstwa i, i odbioru. Rzeczywiście autorstwo, nawet jak na krótkometraże, to co możemy bardzo łatwo zau zauważyć, Tutaj nie mamy nawet jednego nazwiska, nie jakiegokolwiek zaznaczenia autorów tego filmiku. Prawda? No domyślamy się, że była to firma, znaczy domyślamy, wiadomo, że była to firma CCP, która jest producentem gry. Natomiast nawet przy tych E, przy całym szeregu e, tekstów cyfrowych no, pojawia się jakiś tam reżyser albo aktor głównego scenariusza, albo e, główny odpowiedzialny za efekty specjalne, tutaj jak gdyby a, tego nie mamy. No, e, była to prawdopodobnie spora grupa grafików komputerowych, ludzi od koncepcji, a pewnie ktoś dbał o jakąś tam spójność ze wszechświatem gry. I pod wieloma względami dzieje się tak e, coraz szybciej, e, coraz częściej, e, dlatego że w przypadku na przykład chociażby gier wideo, no, jeżeli dochodzimy rzeczywiście do, do, do gry, do samego końca, tam przez 10 minut lecą te prawda, listy płac i kredytowe, natomiast mało kto ogląda, prawdopodobnie większość osób która nawet na tej sali uwielbia jakąś grę, nie wiem, czy będzie to Fallout, czy będzie to Mass Effect, czy będzie to co? World of Warcraft. Jakbym się zapytał, a kto jest głównym scenarzystą, czyli takim autorem scenariusza w tych grach, albo kto jest głównym dyrektorem, odpowiednikiem dyrektora zdjęć, czyli główną osobą odpowiedzialną za, za, za, za wygląd, nie potrafilibyśmy, czy takim reżyserem. Nie potrafilibyśmy wymienić ani jednego nazwiska, Bo pamiętamy wszyscy nazwy ty firm, tych takich kolektywnych molochów, prawda, że to było BioWare, a to było Electronic Arts i tak dalej. Natomiast jak gdyby to, to autorstwo jest bardzo a, rozwod, rozwodnione, czy jest rozrzedzone, I, a, a, co ma znaczenie o tyle, że w takiej sytuacji, nawet jeżeli troszeczkę pamiętamy tak, to na pewno była masa ludzi, którzy tymi takimi małymi cegiełkami przyczynili się do tego, jak super. Nie wiem, ta gra, czy ten, czy ten nie wiem, film nawet z dużymi efektami specjalnymi wygląda, to my wiemy, że wiele osób się przyczyniło, natomiast gdyby nie ma tego, co było częścią naszej kultury, pewnie przynajmniej do połowy XX wieku, czyli tego kultu indywidualnego twórcy, którego, prawda, czy to reżysera, co już w samym kinie było oczywiście fikcją, bo bardzo często, jeżeli cokolwiek wiemy o procesie produkcyjnym, reżyser może być odpowiedzialny nawet za jedynie za 20% tego, jak to wszystko wygląda. Prawda? Natomiast w tych nowych mediach cyfrowych na pewno tego rodzaju schowanie czy też przesunięcie na bardzo daleki plan indywidualnych autorów i zasugerowanie jedynie, że jest to dzieło zbiorowe, jest o wiele bardziej widoczne. To samo również dotyczy widzów, dlatego że no tradycyjnie, tradycyjnie każde z mediów miało swoje, swoje publiczności, które nieczęsto się przecinały. Ponownie przykład. Matrixa, publiczność nawet filmów science fiction nie specjalnie grała w gry, jakiś duży procent przynajmniej tej publiczności grała w gry, albo nie czytała komiksów, albo nawet nie oglądała filmików animowanych, tak jak Animatrix, my dlatego wszyscy później, jak popatrzymy historycznie, te, te setki tysięcy narzekań, że bracia Wachowsty, jeszcze wtedy bracia e, prawda, w drugim, w trzecim Matrixie zupełnie stracili fabułę i że nie wiadomo, co to się dzieje, i że im się przewróciło w głowach te wszystkie takie pseudopsychologiczne analizy, prawda? dlaczego rzekomo druga i trzecia część Matrixa nie mają a, sensu. Dlatego, że e, Matrix, a to jest już prawie no, nie, nawet od pierwszego, 16 lat temu, e, wymagało zupełnie innego modelu oglądania, czy zupełnie innego modelu publiczności, taka, która jest w stanie się poruszać. A poprzecznie przez kilka mediów, żeby sobie złożyć. A to samo dotyczy tego filmiku, no prawdopodobnie, znaczy nieprawdopodobnie, oczywiście najbardziej początkowo docelową, e, docelową publicznością było te kilkanaście tysięcy osób, które co roku przyjeżdża na, na ten na EVE Fest na Islandii. No natomiast z drugiej strony pamiętamy, na YouTubie 650 tysięcy osób zobaczyło ten film, więc kim są ci ludzie? To są to ludzie, którzy grają którzy grają w grę i ci hardkorowi gracze, no ale wiemy, że nawet gdyby każdy pojedynczy, pojedynczy gracz Vivo Online obejrzał ten film to cały czas nam zostaje jakieś tak more or less, prawda 200 tysięcy osób, prawda? Czy są to osoby, które gdzieś tam a, krążąc od, prawda, od klipu do klipu na YouTubie natrafiły to w jakikolwiek sposób? A nie do końca wiadomo, szczególnie po tym, w tym przypadku, tym pierwszym wydarzeniu, tym, tym festiwalu, kto, do kogo naprawdę jest taki, taki tekst skierowany. Na pewno ma jakieś tam sporą ilość odbiorców, natomiast kim oni są nie do końca wiadomo i pewnie ciężko jest przewidzieć, co oczywiście też ma swoje konsekwencje dla samego procesu produkcyjnego, jeżeli nie wiemy do końca, dla kogo robimy, nie wiem, dany film krótkometrażowy, czy kto będzie oglądał nasze grafiki, albo kto nawet będzie oglądał e, wideoklipy do niektórych piosenek, prawda? Na pewno ma to wpływ na to, jak, co jesteśmy w stanie w tych tekstach zawrzeć, pewnie nie będziemy, będziemy starali się bardziej tak ogólnie i może tak bardziej przyjaźnie, nie za bardzo hardkorowo ten tekst skonstruować, a żeby przypadkiem nie było sytuacji, kiedy ktoś patrzy i nawet nie ma nawet pojęcia, co to jest, albo gdzie to się dzieje, albo kim są w postacie da, da, da występujące. E, czyli e, to jest w tych pięć cech, natomiast oczywiście e, bardzo często się b, pojawia w takim momencie pytanie, no dobrze, no, ale to, no to co, że teraz taka science fiction to taka jest i to teraz już tak będzie zawsze, że nie będziemy mieli naszych wspaniałych, prawda, powieści skomplikowanych tutaj, ponownie arbitralny przykład neuromancera, prawda, pewnie jednej z jednej strony tytułowanych, powie, najbardziej tytułowanych powieści science fiction, ale też... Skomplikowanych, nawet 30 lat y, później, cały czas sprawiających y, y, y, może, może nie sprawiających kłopoty, co stawiających wyzwania przed czytelnikami. A czy, czy z jednej strony mamy te skomplikowane, to jeszcze dorzucimy łaskawie parę filmów typu Odyseja kosmiczna, prawda? Może Blade Runnera, może coś. A z drugiej strony te wszystkie, prawda? Te Prophecies, prawda? I te wszystkie efemeryczne, incydentalne, jakieś takie fragmentarne teksty. No i oczywiście, to nie jest albo, albo, prawda? To nie jest prawda, ten wersus, że musimy wybrać. Na pewno, na pewno we współczesnej kulturze, czy tym świecie science fiction jest miejsce i na jednej, i na drugie. Nawet to, jak powiedziałem, że pewnie tych drugich, czyli tych jest trochę więcej w liczbach absolutnych, to wcale nie oznacza, że wielka, złożona powieść upadła, albo ambitny film upadł. Natomiast e, sama świadomość, że to jest i to, i to i że i jeden rodzaj tekstów i drugi rodzaj tekstów tworzą to, co nazywamy kulturą science fiction, ma duże znaczenie, dlatego że e, powinniśmy w takiej sytuacji, jeżeli przyznamy, tak, to jest science fiction i z tego jesteśmy bardzo dumni i z tego rodzaju, prawda? Ale... to. O, o. Chyba się nie zgodził z tym. Nie zgodził się ze mną. Prawda? Natomiast ta, ta świadomość, że, że współczesna science fiction to jest i to, i to e, e, powinna nas popchnąć w kierunku takiej refleksji, że może, jeżeli ona jest taka zróżnicowana, nie powinniśmy używać e, kategorii wyrobionych dla oceny tego rodzaju tekstów do oceniania tego rodzaju tekstów. Bo wiadomo, jeżeli będziemy szukali w filmach krótkometrażowych, czy grach wideo, czy nawet w grafice, prawda, rzeczy, które znajdowaliśmy w powieściach czy filmach i na tej podstawie oceniać, no to jak gdyby werdykt zawsze jest z góry ustawiony, z góry wiadomo, e, ta profesy nigdy, nigdy, nawet gdyby była trzy razy dłuższa, e, nie będzie nie dorówna Blade Runnerowi, czy Odyssei Kosmicznej, czy jakiemukolwiek innemu filmowi, który tak bardzo poważamy. Natomiast wcale nie musi dorównywać, dlatego że a, ma inne na pewno cechy, ma inne aspekty, natomiast też jakoś tą, taką jak to się mówi ładnie, kulturową pracę, którą science fiction wykonuje, robi, czy też e, krąży w naszej, w naszej kulturze. A to, że e, mamy tutaj do czynienia z takim, takim powiedzmy, pluralizmem tego, jak te, co te teksty mogą robić i jako na wyobraźnie, no to chyba, chyba dobrze. Czyli jak gdyby ostatecznym na i na tym skończę, e, ostateczną konkluzją byłoby, prawda? E, są rzeczy, czy też są aspekty tego rodzaju tekstów, tych cyfrowych, tych efemerycznych tekstów science fiction, które mogą dawać nam mnóstwo, mnóstwo przyjemności. Mogą być frapujące, chociażby pewnie na krótko, mogą być bardzo interesujące, chociaż może tych interesujących rzeczy być tylko kilka. prawda? Natomiast na pewno nie powinniśmy do nich podchodzić, prawda, oceniając je w kategoriach właśnie złożoności narracyjnej, czy psychologii bohaterów. Dziękuję bardzo. Jakby ktoś się chciał mnie zgodzić albo. Mamy jeszcze chyba jakieś 5 minut na pytania, także. Ja mam mały problem z tym, co mówiłeś o kwestii nowych widzów i nowych autorów. Na pewno jest jakaś taka, taka pewna, pewna, pewna znacząca przemiana w tej kwestii, ale akurat y, nie jestem pewien, czy ona dotyczy tej anonimowości, o której wspominałeś ponieważ dzięki internetowi zdarzyło się coś takiego, że pewne nazwiska stały się marką. Taką marką, e, w przypadku na przykład Falota będzie Brian na w Pisa I to nie jest przypadek, gdzie pamiętam te nazwiska, bo każdy stary fan Falota i pamięta. Nie grałem nigdy w gry z serii metra, schodzi, ale wiem, czy mi jest Hideo Kojima, prawda? To to, w związku z czym w większości przypadków tak to działa, natomiast czasem pojawiają się pewne wybitne jednostki, tak, albo na przykład w przypadku y, seriali telewizyjnych, science fiction, to no wszyscy wiedzą kim jest MOFA, prawda? Y, więc to coś się zmienia, ale mam wrażenie, że internet i pewna wzajemna relacja między widz, między widz albo odbiorca, a, a twórca sprawiła, że pewne nazwiska zmieniły się w marki. I one mają swoją, swoją własną jakość. Na pewno, oczywiście na pewno, bo, ale podobnie tak jak w tym przypadku to nie jest kwestia, prawda, albo wszyscy znają wszystkich, albo nie zna nikogo. I, i, oczywiście jest racja, że nawet w tych nowszych mediach jest pewnie, nie wiem, pięć nazwisk, które rzeczywiście znacząca część, znacząca część y, y, widzów, czy też odbiorców zna. Natomiast no, myślę, że warto było popatrzeć się na procenty prawda? i ja nie jestem pewny, czy ile osób, które gra w Fallouta, prawda, być może jest to też w jakimś stopniu kwestia generacyjna, ale ile osób, które gra w Fallouta oczywiście zna e, nazwisko głównego prawda, autora. Prawda? albo, e, no Wszyscy pamiętają wciąż, pewnie jeszcze, chociaż nie zawsze, prawda, reżyserów filmów, chociaż jakbym się zapytał, kto wyreżyserował nowego Dreda? Prawda? albo kto wyreżyserował e, te dwa ostatnie filmy science fiction z y, Tomem Cruzem, które były, pomimo Toma Cruz'a zadziwiająco przyzwoite, czyli ten Oblivion i, i, jak się nazywa ten na w czasie? Jutra. Na skraju jutra. Na skraju jutra, prawda? To jakbym się zapytał nawet o reżyserów, a jest to tradycyjne medium, gdzie jednak ten reżyser, to też pewnie wielu wiele osób, które widziały te filmy, miałoby kłopoty. Natomiast także na pewno jest parę na oczywiście racja i pewnie jest grupa, e, fanów, graczy, czy też oglądaczy, które, które nazwiska kojarzy. Natomiast ja bym pewnie powiedział, że jest to mniejszość, która jak gdyby ogólnego tonu tym, prawda, całym tym publicznościom nie nadaje. Może, też też, to, tu... jest... Też? Może to jest też kwestia o, tego, że to o, tak, o, cyberfucko... Oczywiście, ale można by na przykład wziąć pod, na przykład to jako przykład yy, medium filmu krótkometrażowego. W tej chwili rocznie ukazuje się około 1200 krótkometraży science fiction. Prawda? I z których znakomita większość są to produkcje amatorskie, niezależne, takie bardzo YouTube'owe, chociaż niektóre przepięknie, bardzo, bardzo opracowane, przepięknie wyglądające. Czyli w medium, w którym no, trudno mówić o tym korporacjonizmie, który na pewno w przypadku gier czy filmów czy telewizji też ma miejsce. Ale też no podejrzewam, e, że bardzo niewiele osób by potrafiło wymienić reżyserów, tych, nawet tych najbardziej znanych komentarzy. Czyli to też chyba zależy trochę od medium, prawda? Albo z ilości grafiki cyfrowej science fiction, która nas otacza, prawda? Wszędzie, wszędzie. Ona się już przyciska do nawet reklam. Ile osób będzie pamiętać, kto jest autorem rzeczywiście tego, tego, tego obrazu? No, paru ilustratorów, jak ktoś siedzi, pewnie no, tak pamięta, ale. E, także. Tak, ta kolektywność na pewno ma znaczenie, ona nie musi być korporacyjna, chociaż bardzo często tak, na pewno jest. Ja tak? uważam, że jeżeli chodzi o gry komputerowe, to rzadko jest podawany ktoś jako główna, to jest jedno z pods, powiedzmy, no nie czy, jest. Druga no jest i nie jest. Na pudełku jest napisany autor główny scenariusza, podaje nam ten tak zwany dyrektor, to co w filmie się nazywa dyrektor fotografii, czyli czy tam główny dyrektor kreatywny, to, jest podany. Okay, okay, no ale okay, tak, jak nie ma budek, no ale na, na końcu w kredytach jest i, to, i tą informację można znaleźć sobie i można znaleźć, nawet jak się zaczyna grę i wejść w menu jest zazwyczaj kredyt, prawda? Nikt tego nie sprawdza, prawda? Chociaż na pewno w przypadku tych, no nie wiem, w przypadku na przykład Mass Effecta, to kto był autorem scenariusza, prawda, no ma znaczenie, bo jest to arrologia, która bardzo jest na tą narrację opracowana. Natomiast no z pewnych powodów, ja nie mówię, że to jest dobrze, czy źle. To jest jak gdyby zmiana kulturowa, my tych nazwisk nie pamiętamy. No też to nazwisko podać z Civilization. No tak, ale Sid Meier ma jak gdyby reputację, która sięga, prawda, trzy dekady do tyłu i troszeczkę inaczej też y, funkcjonuje. No i też takich parę nazwisk może być, nie wiem, trzy czy cztery, natomiast nie jest to jak gdyby ogólna praktyka. No to w takim razie dziękuję bardzo.